Karpiowy podcast Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj wyjątkowo, nie będę mówił o Jacku Reacherze. dzisiaj docelowo planuję zacząć serię podcastów e, trochę innych od tych, do których mogłem Was przyzwyczaić przez ostatnie półtora roku na łamach ekarpiowego podcastu. Jack Reacher powoli kończy mi się. Omówiłem 19 tomów, zostały dwa wydane w Polsce. Jeden już zapowiedziany na listopad, no i potem na bieżąco. I szukałem jakiejś innej serii, jakiegoś cyklu książkowego, który mógłbym... Recenzować na podobnej zasadzie, a jako że Jack Reacher trochę przypadkiem, wydaje mi się, trafił na Karpę Noctem, ponieważ tematycznie on jednak no, bardzo mocno odstaje od tego, co teoretycznie ma do zaoferowania ten serwis. Ja wiem, że Karpę Noctem to nie tylko horror, ja wiem, że to od zawsze były też kryminały, była też, były też inne gatunki pokrewne, no ale Jack Reacher. To jest coś w stylu Rambo, no jakbym zaczął recenzować tu Johna Rambo, to trochę by to się gryzło, nie? A jednak od półtora roku recenzuję tego typu książki. No i właśnie między innymi dlatego myślałem o jakimś cyklu horrorowym, a ja tak naprawdę czytam bardzo mało horrorów. Przez ostatnie lata nie czytałem prawie w ogóle. Kiedyś zaczytywałem się horrorami. Ja bardzo lubię ten gatunek nadal, chociaż przyswajam go w tym momencie w zasadzie tylko w formie filmów. No i jeśli akurat Stephen King napisze jakiś horror, no to go przeczytam i ewentualnie czasami sięgnę po jakiegoś Keczama, czyli, ale to są naprawdę wyskoki raz na kilka lat, a tak to w horrorach w ogóle nie siedzę, także trochę ta, tem, ta dzisiejsza moja recenzja będzie taka oderwana od rzeczywistości, bo absolutnie nie mam porównania do, do tego, co się aktualnie wydaje. A będę mówił o nekroskopie, o nekroskopie Briana Lamleya. Zdaję sobie sprawę, kim jest Lamley, zdaję sobie sprawę z jego... Mm, fascynacją H.P. E, Lovecraftem i pisaniem e, tekstów opowiadań e, w tym klimacie chociaż sam do tej pory nie czytałem niczego Lamleja gdy w latach 90 był ten wielki boom na horory który teraz wspomina się tak z łezką woku to ja wtedy już miałem tam te 15-16 lat i bardzo mocno w to wsiąkłem. Z dzisiejszego punktu widzenia to jest, jeśli ktoś mnie zna, to jest może śmieszne, ale ja dopiero wtedy zacząłem czytać książki przez całą podstawówkę byłem taką czarną owcą w rodzinie u mnie. Matka czytała dość dużo, siostra połykała książki od dzieciństwa, od dziecka po prostu na kilogramy je pochłaniała. Mój ojciec trochę mniej, ale też... Yy... On tam bardziej w historycznych rzeczach siedział, a ja to byłem taka czarna owca, która nie czytała nic. Do wieku, nie wiem, 15 lat przeczytałem tak sam z siebie, nie licząc tam sporadycznych kilku lektur, po które sięgnąłem, to przeczytałem może dwie, trzy książki. I właśnie... W pierwszej połowie lat 90., gdy poszedłem do liceum, wtedy zacząłem czytać, no i zacząłem bardzo źle, bo zacząłem właśnie od, te, od tego chłamu horrorowego, którym zalewała nas wtedy, zalewały nas wydawnictwa takie jak Phantom Press, troszeczkę Amber i kilka innych mniejszych. E, to oczywiście, to, to, to, to nie były jedyne książki, po które wtedy sięgałem, bo i przeczytałem trochę klasyki i Frankensteina i Drakule, i sięgałem po jakieś takie trochę lepsze horrory ale jednak głównie siedziałem wtedy w Gain Smithie i, i, i w tych kupach wydawanych w tamtych czasach. Kupowałem to wtedy naprawdę również na kilogramy. Pamiętam, że te książki kosztowały malutka, mała, to, to mniejsze wydanie, takie jak Smithy, były wydawane m, chyba złoty 70, a większe, takie jak na przykład, nie wiem, John Soul, Taniec i pewnie też Nekroskop, po 2,50, czyli to, to była cena, nie wiem, puszki coli. E, pamiętam, jak byłem kiedyś e, dwa miesiące nad morzem, to sobie powiedziałem, że codziennie będę sobie kupował jedną książkę. Codziennie chodziłem, tam tych stoisk było mnóstwo, i codziennie kupowałem jedną, czasami dwie. Wróciłem chyba z 80 nowymi książkami do domu. Pamiętam też czasy, gdy zamawiało się z takich katalogów, w cudzysłowie takie karteczki były i zrobiłem zamówienie na 100 zł wtedy. To było to największe zamówienie w ogóle jakie kiedykolwiek zrobiłem na cokolwiek. Czekałem na nie kilka miesięcy, nie wiem czy to kompletowali, czy o co chodzi, nie było internetu, nie było gdzie tego sprawdzić. To wierzyło się na słowo. No i w końcu przyszedł karton jak pod telewizorem, ten książek małego telewizora tam w skali Szymasa to to śmieszne zamówionko, no ale w mojej skali to chyba było największe zamówienie jakie zrobiłem nawet patrząc na, z dzisiejszego punktu widzenia największe jednorazowe zamówienie. No i tych książek miałem mnóstwo i również miałem nekroskop. Przy czym z nekroskopem był ten problem, że ja miałem chyba tomy 3-4-5. Nie wiem, dlaczego je kupiłem, pewnie dlatego, że kosztowały dwa złote i akurat ładna okładka, nic nie było innego w tym momencie, kupowało się cokolwiek, no to nie był naprawdę wielki pieniądz. I nigdy nie sięgnąłem po nekroskop. To były książki, które przez jakiś czas leżały na mojej półce, nawet Kiedyś tam znajoma chyba w liceum czytała je, nie wiem, zaczęła najprawdopodobniej od tego trzeciego tomu, nie wiem jak sobie z tym poradziła, zobaczymy jak dojdę do trzeciego tomu, na ile to by było zrozumiałe jako autonomiczny twór, ja tego nie przeczytałem, ale przez te ponad 20 lat byłem wolny od spoilerów, ja nawet nie miałem pojęcia o czym jest mikroskop, o czym są te książki, co to takiego jest. I dopiero niedawno, kilka dni temu słuchałem podcastu Inicjatywa Czytelnicza, Readers Initiative. To jest podcast Rafała, czyli Randala, znanego ze Strefa Mroku podcast, znanego z Tomografu oraz udzielającego się też w Radiu SK przy recenzjach Mrocznej Wieży i Michała z podcastu po seansie. Oni tam dyskutują o książkach i to jest podcast robiony na takiej zasadzie, że to są dłuższe audycje, w których oni poruszają dużo tematów, opowiadają po prostu o tym, co przeczytali ostatnio, a że czytają dużo, to te podcasty są długie. I jeden z ostatnich odcinków, chyba ostatni z aktualnego mojego punktu widzenia, był o wampirach, o krofiopijcach i tam właśnie Michał przez ponad 20 minut opowiadał o nekroskopie i ja tak naprawdę dopiero dowiedziałem się, że to jest cykl, który między innymi porusza tematykę wampirów. Dzięki temu, że dowiedziałem się o czym mniej więcej jest ten cykl, no to dzięki temu stwierdziłem, że do niego zasiądę. Pomimo tego, że ja sobie zdaję sprawę, że ten cykl ma dość skrajne opinie wśród czytelników. To są zarówno zachwyty, jak i takie naprawdę mocne mieszanie z błotem. Trochę to może mieć związek z takim odrobinę niechlujnym wydaniem, jakie mieliśmy w Polsce. Wydawnictwo Phantom Press wydawało książki Wiemy jak... No i tam tłumaczenie to też pozostawiało bardzo wiele do życzenia, to bardzo często było takie naprawdę przekładanie zdania słowo po słowie jak, jak, jak przez translator, gdzie kompletnie wypaczało to sens zdania w języku polskim albo tworzył się taki naprawdę e, absurdalny łamaniec słowny. E, oni wydali tylko pięć tomów, natomiast... Przez ostatnie, nie wiem, 10 lat ten cykl jest wydawany przez wydawnictwo Vis-a-Vis -vis Oni z kolei wydali całość. No, robią to Chyba trochę lepiej, chociaż tutaj też jest trochę zastrzeżeń do, do korekty, do redakcji, do tłumaczenia, szczególnie też do wyglądu, bo te, te książki wyglądają koszmarnie, tragicznie, ale to, to jest tak naprawdę pół biedy, biorąc pod uwagę fakt, że vis-a-vis -vis wydała jednak Chyba wszystko, co napisał Brian Lamley, więc kurczę, no, fani Briana Lamleya mają niezłe życie w Polsce. Można się czepiać, jak te książki wyglądają, można się czepiać tego, że, że, że no, to nie prezentuje się zbyt ładnie, ale sam fakt, że mamy dostęp do tylu tytułów, no to już jest ogromny plus. I tutaj jeszcze zanim przejdę do tego pierwszego tomu, warto zwrócić uwagę, że jest to cykl bardzo długi. Powiedziałem, że Phantom Press wydał pięć tomów i tak naprawdę zamknął się w pewnym sensie, ponieważ pierwsze pięć tomów stanowiło całość. To był właśnie cykl Nekroskop. Potem y, Lamley zaczął dopisywać kolejne tomy i w ten sposób dostaliśmy kolejne trzy tomy z cyklu Świat wampirów, dwa tomy z cyklu Stracone lata, trzy tomy z cyklu Wydział E i póki co cztery tomy z cyklu Nowe przygody nekroskopa. Y, dodatkowo... Jeden tom, tom piętnasty, to jest zbiór opowiadań, gdzie znajdują się trzy opowiadania zaliczane do, do tego całego uniwersum, świata, nekroskopa. Na chwilę obecną jest to 18 tomów. Pierwszy tom został wydany w 1986 roku, a ostatni, osiemnasty, w 2014, czyli to jest cały czas wałkowane. To jest e, prawie 30 lat e, historii. Ja oczywiście nie wiem, czy będę czytał całość, ale na chwilę obecną po tym pierwszym tomie jestem zadowolony i myślę, że przynajmniej pięć tomów dla Was zrecenzuję. E, Okej, okay. no to w skrócie o czym jest ten pierwszy tom? To jest tak naprawdę dość prosta historia. E, ja się nastawiałem na... Raczej skomplikowany cykl i pewnie to mnie czeka w, w niedalekiej przyszłości, a pewnie im dalej w las, tym y, będzie jeszcze bardziej to wszystko pogmatwane i skomplikowane, ale sam pierwszy tom to jest bardzo prosta historia. Tak naprawdę śledzimy y, trzy wątki. Zaczynamy w brytyjskiej siedzibie takiej tajnej organizacji. Dowiadujemy się, że to jest tajna organizacja, która skupia wokół siebie ludzi z nadnaturalnymi zdolnościami i dowiadujemy się też, że takie tajne organizacje są w, we wszystkich krajach. Każdy ma swój jakiś taki oddział, gdzie właśnie skupia ludzi z nadprzyrodzonymi zdolnościami w celu no, w wielu różnych celach <laughs> i e, zastajemy tych bohaterów w momencie, gdy e, szef tej, tego brytyjskiego oddziału umarł, umarł, zginął, nie wiemy zastępca tego szefa biegnie do, do, do tej kwatery głównej i dowiadujemy się właśnie, że jest chwilę po śmierci e, szefa on ma jakieś ważne spotkanie ale w tej kwaterze e, spotyka, jakąś zjawę. Nie wiemy, kim jest ta zjawa. On tłumaczy nam, że nie jest duchem, ale słyszy i widzi go tylko ten człowiek, nie może go nagrywać, może jedynie spisywać jego opowieści. No i on zaczyna mu opowiadać dwie historie. I w tym momencie my już przeskakujemy i normalnie mamy narrację trzecioosobową i śledzimy całe historie dwóch osób. Co jakiś czas wracamy do, do tej kwatery, to są ta, ta kolejne interwały, interwał pierwszy, drugi, interwał ostatni, gdzie no, przypomina nam się, że to jest cały czas opowieść. Nie wiemy skąd ta zjawa wie tyle o tych bohaterach, bo poznajemy ich historię, często od dzieciństwa, łącznie z retrospekcjami z samego tam wczesnego dzieciństwa, plus no, są to takie opowieści dość intymne, e, o których mogli wiedzieć tylko oni. Nie wiemy, kim jest ta zjawa, to się w finale wszystko zazębia i wyjaśnia. Natomiast te dwie historie pozostałe, które zjawa nam opowiada, one na początku są całkowicie od siebie oderwane, ale też im bliżej finału, tym bardziej się splatają i w końcówce to wszystko się ze sobą zawiązuje i wyjaśnia. E, w tej opowieści w dwieści zjawy poznajemy historię Borysa Dragosaniego, to jest Rumun, a w zasadzie Włoch, ale związany z Rumunią, mieszka w Rumunii i on jest członkiem, a w zasadzie zastępcą całej szychy wielkiej w rosyjskim w wydziale E i on jest nekromantą. Czyli potrafi czytać ze zmarłych, ale robi to w sposób taki dość obrzydliwy. On musi poczuć wszystkimi zmysłami ciało takiego zmarłego człowieka, nieważne w jakim ono jest stopniu rozkładu, to ciało do niego przemówi. On, on je rozkraja, rozrywa, rozgniata, wącha, słucha, smakuje, dotyka. I, i, I to jest opisane no tak, że wykręca trochę flaki, bo on tam i gdzieś tam wypija płyn mózgowy, i rozgniata gałki oczne, i gdzieś tam zęby porozrzuca po całym pokoju, rozrywa całkowicie te ciała. W trakcie książki dowiadujemy się, że ci pacjenci w tym momencie odczuwają ten ból, no bo zmarli raczej bólu nie czują, ale jego ingerencja w te, w te zmarłe ciała jest tak nienaturalna, wynaturzona, że to oddziałuje również na zmarłych i oni czują to całe rozrywanie. No i on dowiaduje się wszystkich myśli. Czego, czego chce się dowiedzieć, to się dowie. Dowie się, w jaki sposób taka osoba została zabita. Ale też dowie się wszelkich jego tajemnic. Czyli na przykład, jeśli na terenie Związku Radzieckiego zginie jakiś polityk, no to szybko mogą go zgarnąć i tutaj Dragosani odczyta go. W międzyczasie dowiadujemy się, że y, ma on swój y, sekret w mieście rodzinnym w Rumunii. Często wyjeżdża do Rumunii, żeby odwiedzać pewien grób, który znajduje się w lesie. No i jest to grup jakiegoś starego, wielkiego, y, groźnego wampira. On potrafi z nim rozmawiać, y, przynosi mu pożywienie, Chce się dowiedzieć jak najwięcej od tego wampira i to wszystko się dość mocno rozwija i to wszystko jest ważne, to wszystko prowadzi nas do pewnego finału. Tutaj już warto zwrócić uwagę, że Lamley dość ciekawie opisał nam e, wampiryzm. Znaczy ten pierwszy tom tak naprawdę bardzo mało mówi nam o wampirach, ale to, czego się dowiadujemy, już pokazuje, że Lamley ma jakiś swój pomysł trochę inny, trochę nieszablonowy na tę postać. A, a wiemy, że wampiry odegrają tutaj ważniejszą rolę. No Już następny tom chociażby ma tytuł Wampiry. Więc no tylko się cieszyć, że zrobił to na chwilę obecną dobrze. Znaczy na chwilę obecną. No, zrobił to w 1986, ale ja podchodzę do tego z czystą kartą. Oprócz tego, oprócz Borysa Dragosaniego, śledzimy losy głównego bohatera całego cyklu, czyli Harego Kega. I on jest nekroskopem, o czym dowiadujemy się mniej więcej tam w 40-50% książki. Na początku poznajemy go jako młodego chłopca, poznajemy jego całą historię. Tutaj właśnie mamy te opowieści w opowieści. Po pierwsze śledzimy opowieść tej zjawy, ale... Obs Przyswajamy ją jako normalną narrację, ale w niej jest też mnóstwo retrospekcji, cofania się. Bohaterowie w tej narracji opowiadają też inne historie właśnie z przeszłości, więc tych, tych, tego przepływania po różnych opowieściach jest tutaj dużo i Harego poznajemy jako ucznia. Który nagle zaczyna wykazywać zdolności w różnych dziedzinach. Do tej pory nie umiał matematyki za bardzo, a nagle okazuje się, że jest bardzo intuicyjnym matematykiem, że potrafi rozwiązywać e, niesamowicie trudne zadania, nie znając wzoru, robiąc to intuicyjnie. Wszystko wskazuje na to, że ma to jakiś związek ze zmarłymi. Bohaterowie, którzy rozmawiają z Harem, dostrzegają zmiany w jego wypowiedziach i Gdzieś tam zaczynają łączyć fakty. Harry mieszka blisko cmentarza i w późniejszych latach zaczyna pisać książki, pomimo tego, że zawsze miał poważny problem z językiem angielskim. Zaczyna wydawać te książki. Są to książki bardzo dobre, pomimo tego, że nigdy nie pisał. Pisze o czasach, których nie zna, w których nie żył. I y, zaczynamy domyślać się, a bardzo szybko zostaje wyłożona kawa na ławę, że y, Harry potrafi rozmawiać ze zmarłymi, ale robi to zupełnie inaczej niż dragosani. E, robi to delikatnie. On po prostu odwiedza zmarłych. Dowiadujemy się, że istnieje cały świat zmarłych. Po śmierci, nieważne kiedy nastąpiła ta śmierć, e, myśli człowieka pozostają. Ciało oczywiście gnieje, znika i tak dalej, ale myśli człowieka cały czas krążą. Czyli ta taka w sumie dość straszna wizja. Tego, że po śmierci, gdy zostaniemy pochowani, to będziemy sobie tam leżeć przez całą wieczność i sobie myśleć i rozmyślać, a nie będziemy mogli z nikim się porozumieć, ponieważ zmarli między sobą, tego nie potrafią. Natomiast Harry jest jedynym na świecie nekroskopem, który właśnie potrafi z nimi rozmawiać. I oni bardzo się cieszą, że za każdym razem, gdy on przychodzi z nimi porozmawiać, nieważne, czy są to ludzie, którzy za życia byli mordercami, czy są to y, dobrzy ludzie, to jest nieistotne. Po śmierci każdy jest samotny i w momencie, gdy ktoś przychodzi i zaczyna z nimi rozmawiać, no to jest to dla nich takie ukojenie. Oni y, potrafią y, y, wtedy wyrzucić z siebie wszystko, co gdzieś tam w nich się skumulowało i, i to jest takie dla nich oczyszczenie i bardzo chcą, żeby on do nich wracał. I z nimi rozmawiał. Wszyscy zmarli kochają Harego i, i ostatecznie yy, bardzo mocno mu pomagają. No, i te wszystkie wątki w, mniej więcej w połowie książki zaczynają nam się zazębiać. I w tym momencie to się robi bardziej książka szpiegowska bardziej książka trochę sensacyjna trochę taki właśnie. Yy, Thriller szpiegowski z horrorem w tle, no bo właśnie tego horroru tutaj tak na dobrą sprawę nie ma aż tak dużo. No okej, okay, mamy wampiry, mamy ten świat, który widać, że obraca się mocno wokół tego gatunku, ale... To nie jest taki klasyczny straszak. To nie jest horror. No, to, mamy te wampiry, ale raczej się ich nie boimy. To jest y, raczej trochę inne podejście do nich. Chociaż wydaje mi się, że akurat wampiry tutaj jeszcze mogą nas nieźle nastraszyć. Mamy te wszystkie nadprzyrodzone rzeczy, ale jest to pokazane bardziej jak, jako właśnie agenci, którzy wykorzystują to do różnych celów i, i wiecie, różne starcia pomiędzy agencjami z różnych krajów. Y, czyli zupełnie... Y, inaczej niż w klasycznym horrorze, no, praktyki jakich, jakie stosuje Dragosani, no to jest coś obrzydliwego, krwawego, to jest taki horror mocno cielesny, brutalny, ale tak naprawdę cała książka, tego horroru nie ma aż tak dużo. To jest książka szpiegowska z, z elementami horroru, z elementami fantastyki, ponieważ my tutaj też wchodzimy mocno w takie fantastyczne rzeczy. Ten pierwszy tom jeszcze jeszcze nie aż tak bardzo, ale podobno im dalej tym tym to się robi jazda po bandzie coraz większa. No i tutaj już finał to jest... to już tutaj jest no, mocno pojechane. Ja... Trochę byłem na nie, gdy dojechaliśmy do tego finału. Wiedziałem, że mniej więcej takie rzeczy tutaj będą, ale trochę mi to nie pasowało do, do, do tego, jak fajnie mi się płynęło przez tę książkę, a tutaj nagle, wiecie, jakieś skakanie po czasie i przestrzeni przejścia, bo, bo Harry odkrywa taką drogę nowego podróżowania właśnie w czasie, w przestrzeni przeskakiwania z miejsc do miejsc, otwierania różnych dziwnych drzwi. Do tego, no, ci zmarli, którzy mu towarzyszą, no to też to się robi, kurczę, armia ciemności w końcówce, bo mamy naprawdę wybuchowy finał i trochę ciężko mi powiedzieć, jak to potoczy się dalej i, i, i czy ja będę z tego zadowolony, bo z jednej strony właśnie czegoś takiego oczekiwałem, jak, jak posłuchałem to, co chłopacy mówili o nekroskopie, gdzieś tam sobie jeszcze trochę spojrzałem na tytuły, gdzieś tam jakiś opis mignął, starałem się unikać, żeby aż tak sobie nie spoilerować, to kurczę, zobaczyłem jaki to jest fajny świat, jaki fajny daje potencjał. No oczywiście, te kolejne tomy może to będzie już odcinanie kuponów, może to będzie na siłę, może to będzie przesadzone, ale ja mam wrażenie, że będę się cieszył nawet na tomach pod tytułem Harry i Piraci <śmiech> czy, <śmiech> czy morderstwo w kontinu Mobiusa, no Mobiusa, bo, bo, bo i takie tutaj będziemy mieli kwiatki. E, ciężko powiedzieć. Na chwilę obecną jestem naprawdę bardzo zadowolony. To daje bardzo duże pole do popisu. Nie mam pojęcia, jak planował Lamley ten cykl. Nie mam pojęcia, czy od razu zaplanował sobie ten pięciotomowy cykl Nekroskop, czy planował napisać jedną książkę, a dlatego, że odniosła ona sukces, to pociągnął to dalej. Bo tak naprawdę ten pierwszy tom jest w pewnym sensie zamkniętą całością. Daje nam mocny finał, kończy nam... Yy... Te wątki, które rozpoczynał, ale otwiera też mnóstwo drzwi i mnóstwo furtek i, i daje tyle możliwości, że po prostu no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby to zakończyć w takim momencie. No, to jest temat, który daje możliwość na ciągnięcie przez lata i Lamley to zrobił. Tę książkę czytałem w dwa wieczory. Pierwszego wieczoru przeczytałem z 10%, w drugi dzień przeczytałem 90%. Naprawdę ciężko mi było od tej książki się oderwać i w zasadzie od razu chciałem sięgnąć po drugi tom, ale stwierdziłem, że będę sobie to dawkował, że mam za dużo książek recenzenckich, rozłożę sobie te kolejne tomy, także nie wiem, kiedy do tego dru drugiego tomu przysiądę, ale na chwilę obecną jestem zadowolony i cieszę się, że odkrywam to, po 30 latach, a po ponad 20 latach od wydania polskiego e, odkrywam to jakby to były świeżynki, bo też warto zaznaczyć, że ta książka nie zestarzała się jakoś mocno. No, akcja rozgrywa się w latach 70., e, na początku we wczesnych latach 70., potem w końcówce. E, ale czyta się to cały czas nieźle, cały czas to wchodzi dobrze. Mamy tutaj sporo faktów historycznych, nie wiem na ile one są wiarygodne, tak naprawdę dla mnie to nie jest wyznacznik jakości w tym przypadku. No, zaznaczam to tylko, że to może, tam, może troszkę zniechęcić. Ta narracja czasami jest taka e, cięższa, gdy czytamy o różnych, o różnych wydarzeniach e, z bliższej lub dalszej przeszłości. Ech. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony i to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Cześć!